Witam wszystkich serdecznie mam nadzieję, że ta taka zapamięta się i zapisze złotnymi w historii podcastofonów. Podcastowo ewoluuje. Przypomnę, że parę lat temu audycja ta była emitowana w postaci podcastu. Później została zaproszona do radia Kontestacja, gdzie była emitowana raz w miesiącu. Później przetransportowała się, czyli jej część do Dorabia na fali, stamtąd została, została nie wiem, wydalona, czy jak, jak Żydzi z Egiptu przemychnęła na swoje, albo poszła na swoje, czy dojrzała na swoje i dzisiaj właśnie ten premierowy dzień nie jest. U nas w Newport Partner w Anglii jest, była, w tej chwili już jest ciemno, była. Piękna, słoneczna pogoda w nocy, temperatura spada już w tej chwili do 9 stopni, ale w dzień jeszcze są piękne, piękne promienie słoneczne, które ogrzewają i tutaj malują na te jesiennymi barwami te nasze barki, te lasy, po ogrody. Ja nazywam się Jacek Kuchnicz, tak jak tutaj mnie przedstawił, tutaj szanowny kolega redakcyjny. Moim podcastem jest podcast Cześć1966, który dawno nie radował, ale mam na nadzieję, ja jako autor Słuchacze, którzy mnie, mnie słuchają, mają nadzieję, że ja wrócę. Też taką mam nadzieję. A dzisiaj będę z Wami współprowadził pierwsze wydanie historyczne przeglądu podczas pod podcastu, pod podcastu. W Newport Pagnell jest jesień, a w Radiu Podcastofon, no bo tak to radio się będzie nazywało, tudzież już się nazywa, mamy jaką porę roku. Jest gorący okres, bo zaczynamy. Dokładnie.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 to. W wielu rzeczach, niektóre będą ważne, inne mniej. Yy, inne mniej, tak? Dziękuję. Made in Island. Boby Skodzielski, magazyn Pozytywne Zacisze. Krzysztof Grabowski, podcast Indywidualny. Wiktem Dziński, podcast nie tylko dla osób. Gosia podcast Samosia. Urał się kłama niezależna audycja z Nowego Jorku. Podnośnik. Arek Trendowski. Petro Radio i CPN Podcast. Łukasz Mocek. Podcast Papa Cafe. Robert Kessling. Próba mikrofonu. Łukasz Piotrowski. Polskie Detroit. Martin Lechowicz. Masa krytyczna. Maciek Skwara. Podcast. Bez nas. Wszystkich nas łączy. Podcastofon.pl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 to na razie tyle. Reszty się dowiecie od Maćka. Maćku! Cóż, możecie ano? się ode mnie dowiedzieć więcej. czegóż to? Się rozmawiałeś. Ależ tak! Właśnie! Rozmawiałem z nijakim Unfą, którego możecie znać z podcastu For No Reason, czyli podcastu nagrywanego bez powodu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 Ale o tym też, bądź pan, który chciałby swoją żonę, bądź jakąś bliską, zapraszam. Prawdopodobnie to, co słyszymy w tle, to Jacek kroi coś wielkiego. Jacek, nagry Jacek nagrywa właśnie kolejny odcinek podcastu, a no już widelec. Pod tytułem: kuchenne nieporozumienia 2. Wiesz, ja tu tak spróbuję odpowiedzieć troszeczkę. W pewnym sensie właśnie dla tego podcastu, o którym wspomniałeś przed czyli Anusz Widelec, próbuje wiesz, specjalnie dla Maćka z Fary przygotować jakieś danie i mierze czasy, żeby wiesz, żeby sprawdzić i, i powiedzieć mu na przykład już na jakby, organoleptycznie, na własnym przykładzie: Maćku, słuchaj, robię pizzę, trwa to dosłownie.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 Jeszcze od razu mam pierwszą informację z naszego czatu, dlatego że można czatować bezpośrednio przez Facebooka ze mną, czyli z Andrzejem Pamielcą, z zwanym kogutem. Można nas znaleźć na y, grupie Kocham Podcasting. Tak będzie najłatwiej. Można tam nawet pod wpisami y, z Kocham Podcastingu napisać, że coś się dzieje, widzimy Was, mówimy do Was i dalsze rzeczy. A właśnie właśnie? sumie, jest... Andrzej. To jest dobra sprawa dla wszystkich leniuszków, którzy nie lubią klikać. Mogą zadzwonić i od razu wydać swoją recenzję na temat podcastu, który ostatnio słuchali, który jej zbulwersował, ucieszył, przestraszył, a go wkurzył, a Dokładnie, jak I, przed, I przede wszystkim, yy, właśnie napisała do nas Karolina Baran z czteropaku. Na szczęście, wątek narzeczeński ma być kontynuowany i yy, wątek masażerski pewnie też, Oj, i ten jej masaż czekoladą mm, żona słuchała i teraz prze, przekichane, tak, przekichane, mam mogę powiedzieć i właśnie zaproponowała, żeby maskotką podcastowaną była mysz. Ja nie wiem, tylko czy Hubert się zgodzi, żeby Karolina była naszą maskotką, ale to pewnie Hubert do nas jeszcze zadzwoni lub napisze. A teraz... Co? Teraz? A teraz jeszcze jedno idziemy na jednego. Nie, nie, nie. A teraz... A teraz jeszcze tylko zanim zaczniemy omawiać, chciałem przypomnieć, że ostatnio urodziny i chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia Wincentemu Pstrowskiemu z okazji Sto. jego urodzin, z okazji przekroczenia 8 podcastów w archiwum Wincentego i podziękować Filipowi znowu za wielką, naprawdę wielką pracę, którą włożył w przygotowanie tego. Dziękujemy Ci Filipie, dziękujemy Ci Wincentie, dziękujemy. A teraz on ci, Dziękujemy Ci Filip. Smacznego Jacku! Ja nic nie wiem. To było na zasadzie Jackson Johnson. No dobrze, to teraz przerwniczek. I wracamy już do meritum.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 No, generalnie wykwitło to ta cała nazwa w wspólnej trasie. Tak. Dobra, nie mówmy już na ten temat, bo... Właśnie miał być zero wycieczek osobistych. stacja kontroli to zostało powiedziane już na ten temat. I zaczynamy nasz przegląd. Przegląd 41 tydzień. 41 tydzień 2012 roku, który nastąpił po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 I witamy Itera, Obławę, Armira, jakiegoś gościa 840, Pepe no i, i Bihonta. Tak, widzę, że o, pojawili się, wymieniają wszystkie informacje i o, y, jest pytanie, na pewno Jest pytanie, czy da się ściągnąć jakiś plik streamingu, by otworzyć VLC playerze? Oczywiście, no. że się da. Wystarczy wpisać to, co Andrzej wrzucał, kropeczka M3U. Pepe mówi, żeby Jacek nie pił w pracy, więc y, y, powtarzamy jego prośbę i przy okazji, przy okazji y, chciałem, tak, chciałem powiedzieć, że dotarła do mnie druga propozycja, tym razem od Huberta. Hubert zaproponował, żeby drugą maskotką podkatofonu, czyli radio podkatofon, był Kogut Nie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 I kolejny, można powiedzieć, podcastem, który ukazał się 4 października naszego ukochanego 2012 roku, podobno z takiego roku według kalendarza Majów, ale ja w to nie wierzę, był arabski orgazmus. z lewatywym musłu naszego Martina Lechowicza, czyli członka Rady Siedmiu Sędziwych, jak to kiedyś mi opowiadał Filip.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 za niego zwrotu, ale o tym jeszcze będziemy mówili, bo program Erasmus będzie e, się przewijał w kolejnych omawianych podcastach dzisiejszych, w dzisiejszym tygodniu ale, ale Macieju wiesz co, mi się wydaje, że tutaj zapomniał Martin włożyć ważną sprawę Bo znaczy on wspominał o tym, że ten program Erasmus oficjalnie był nazywany e, takim programem, gdzie ludzie z różnych krajów, części, e, części Europy mogli się zapisywać i wyjeżdżać na jakieś e, duże uczelnie i tam studiować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 Przeskakujemy do radia Stephen King. Wiadomości z martwej strefy 17. To już 17 wiadomości z martwej strefy. Wiesz co, pomyśl, niedługo będzie półtora rocznica. Hmm. No. To będziemy musieli mu przygotować coś specjalnego. E, pewnie mu zaśpiewamy jakiś horror. Steven King. King. <laughs> Dobrze, a jak zwykle o czym można mówić? Oczywiście, akcja, mroczna wieża, wiatr wież przed dziurką z klucza, nowe okładki w daźnicach yy, i inne takie rzeczy. Naprawdę, naprawdę Trenami. bardzo można powiedzieć, że ja bym chciał na, yy, naśladować yy, tutaj akurat yy, wiadomość na tej strefie, to musiałbym mówić tak jak Hubert Spandowski. No po prostu bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy. Tego jest Ale tyle, że... Robisz to źle, co? Andrzeju. To Nie wycinasz fajna. przerw. <laughs> Właśnie <laughs> Właśnie ja muszę I na oddechy. <laughs> Ale wiesz co, tu jest fajna taka, wiesz, zagadka w sumie dla...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 Jakikolwiek inne niedociągnięcia, to też się o tym dobrze o tym dowiecie właśnie z tego podcastu. To co? Mindkampf. I no, tak, to właśnie no, trzeba, no. trzeba podkreślić. To nie jest mindkampf, tylko mind. mind. mindkampf. Tak? tak. Czyli agent Tomasz, Agent Tomasz. I w tym, że podcaście..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 Jest pierwsza część skrócona dla malcontentów, i później rozwinięcie, prawda? Tak, tak. <grywa> <grywa> Sorry. E, oczywiście tak e, można było jeszcze te, powiedzieć przy Radiu SK, bo właśnie tak zwrócono uwagę na e, czacie, że licytuje się książkę Stevena Kinga z Inspira... E, I jeżeli przesłuchacie tej audycji to będziecie mogli wejść i zalicytować sam zalicytowałem i mam nadzieję, że wygram 70 zł za książkę 70 zł za książkę no, ale jeszcze wracając do agentu Tomasza, bardzo się ucieszyłem że wreszcie poruszył, powrócił do normalnej audycji, brakowało mi to naprawdę brakowało to jest jeden z tych podcastów, które jak to się mówi, to jest must must lesson. tak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 No i nie mogą adoptować, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywają, wyszło takie prawo, że wspólnoty religijne już nie mogą adoptować dzieci, więc zostało ich cztery i próbują zachować ich w skansenie. No tak można to podsumować. Ale <śmiech> warto naprawdę, warto słuchać, warto komentować i ja tylko mam nadzieję, że Wojtek wreszcie przeprosi się z rss i będzie normalnie można ściągnąć ten podcast, a nie tylko słuchać poprzez stronę.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 Nie ma tego LSS-a i był trochę cicho nagrany. To ze swojej strony. Zatem Podkładzik. Stofonu. Start czołówka. Hej, mister DJ, where are you? Aaaa! Ah, I'm coming! Okej okay. Czołówka poszła, witamy w kolejnym odcinku podcastofonu. A coś mi też poszło oh, oh, oh. hey, Kurde, to miało być sen, a nie czołóweczka, no, ale dobra.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 bo na pewno panie takie pytanie, bo zawsze ktoś tak dzwoni i pyta się, na czym nagrywacie. Ja tak krótko Ma, powiem, że... Przepraszam, jedno słóweczko, nie. I padnie pytanie, jaki masz mikrofon? To no, czasu to... bulwersowało prowadzących radio na fali, pamiętam. Jak dzwonił nieosławiony pan Blachaj i mówił, a jaki masz mikrofon? No ja się od razu pochwalę. Mój zestaw to Tibon SC300 pojemnościówka plus y, Fonic AM220 na moje biedne, małe, Rączentato tato jest wystarczająco dużo gałeczek do kręcenia. A jeszcze powiedz jakie masz słuchawki? A słuchawki? A to mam teraz podwójnie, dlatego że e, mam jakieś takie wypaśnie td na uszkach i AKG słuchaweczki douszne, kanałowe dodatkowo, żebym miał odsłuch samego siebie. <grym> o kurde. full professional. Tak.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 tak mało robi fali w czasie nagrywania, znaczy się, że po prostu musi o kilka godzin albo kilka tygodni naprawdę trenować, żeby się przygotować do opuszczania czegokolwiek. On ma tam więcej gałek, więcej po pokręteł. To, to po prostu wygląda nawet jak atrapa prawda, a nie jak coś, co może działać. A Ty, Jacku? Nie, to jest A ja proszę Pana, mówię do Was, nagrywam swój głos na Olympus HLS 5, a mówię do Was przez zestaw słuchawkowy. <laughs>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 jak tamten gościu mówił, przyszedł i kran naprawił, i żonę obsłużył i wszyscy byliście szczęśliwi. I tu nagrywamy radio i robimy pizzę, i do tego ciasto po pizzy. I, I pizzy dokładnie. Się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 o y, Meridzie Walczące, czyli kiepska forma Pixara, co słychać u Dextera, y, o najnowszym Resident Evil, o Straży Sąsiedzkiej, o, y, o komentowaniu za pieniądze w internecie, o sagach w o Bagień i Igrzyskach Śmierci. Uh, Dużo. No, to jakiś miksel. Zdecydowanie, to jest prawie coś takiego jak y, y, Wiadomości z martwej Strefy.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 No i cóż, zapraszam do słuchania. Ja tylko może opowiem taki jeden przykład, który bardzo. No, który tak śmiech. Ja ja, niech się sam broni. Po prostu opowiadał o czymś takim, że jeżeli. Przykładowo, jeżeli nam się zarysuje samochód, zarysuje czy coś, to szukamy mechanika, który będzie nam to auto naprawiał, lakierował, czy co tam innego robił. A jeżeli na przykład mąż tam pije, czy coś, żonę bije, czy żona jakoś tam zdradziła męża, czy coś, no to od razu rozmił.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 ja bym powiedział, że brakowało mi tych podcastów i teraz proponuję przejść do naszego stałego można powiedzieć punktu programu, czyli Mateusz Banjuszewicz z podcastu o piwie, który ukazał się 7 października i to był odcinek 107 Gniewosz Greyfruit. i w sumie powiem, że ostatnio Mateusz zaskakuje nas nietypowymi, naprawdę nietypowymi podcastami, gdyż opisał piwok, po który jak sam twierdzi sam by w życiu nie sięgnął podcast jest bardzo krótki bardzo można powiedzieć nietypowy, bo, bo zabrakło w nim bo. czegoś, co zawsze Mateusz robi przy kosztowaniu piwa. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czego, musicie to odsłuchać. <śmiech> A to jest odcinek y, po piwnym blogdeju. Także A, nie można zapomnieć o tym, że większość blogerów piwnych y, umówiła się, żeby opublikować pewien wpis. No i jak na razie Mateusz jest pierwszy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 Halo, halo? Czyż to To jest ten mówisz? moment, to jest ten moment, w którym włączasz mikrofon i mówisz. 5, 4, 3, 2. O jaka szkoda. Tak no, bym Machin no, no, Marcin Lechowicz, ale my tego nie powiemy, bo my szanujemy naszych słuchaczy. Tak. Za to zaśpiewamy mu piosenkę. Już? Mówisz?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 tej słuchalności jako najpopularniejsze radia internetowe w tym naszym pięknym <laughs> kraju, w naszym pięknym języku ojczystym, nadające mają. No oczywiście tutaj może troszeczkę, jak już mówiliście, jakie podcasty prowadzicie, to, to ja też troszkę autopromocji, że prowadzę w audycję gość miesiąca, który możecie słuchać na żywo, bądź jako podcast, czyli z archiwum kontestacji. A dodatkowo powiem, że podkład pod, jest pod, pod, znakomity. Słuchajcie, to jest rzeczywiście tutaj wielkie uznanie dla Filipa Dawidzińskiego i mam jedno ogłoszenie. Proszę bardzo, Od, tylko szybko, bo strasznie Cię y, dziwnie tnie. A to nie, czemu nie nie, bo mówię na zoomie, może to przez ten laptop, który właśnie bardzo, bardzo długo mi to że zajęło dodawanie tutaj warto o W ogłoszenie. Mam takie, które myślę, że światek spotka chętnie usłyszy, mianowicie y, za tydzień, w niedzielę, o godzinie 21. Chciałbym ogłosić, że odcinek audycji Biz Cloud, w której normalnie nie jestem w y, ekipie prowadzącej, ale... Raz na parę miesięcy się gościnnie pojawiam. By popularny film poświęcony właśnie prowadzeniu podcastów, to znaczy sprzętowi, mikrofonom, również programom, które zwykle taki podcaster, nie radio nadający, tylko normalny podcaster robiący, no znać powinien. Takie tips and tricks, hints dla Chcia podcasterów. To już nie było raz? Czy nie właśnie, nie było, czy to nie było. był spoiler przypadkiem, czy, czy, nie po, czy w poprzednim Geek Cloudzie nie było spoilera tego Geek Cloudu? A, też, też był, ale poprzedni odcinek był troszeczkę, on jest rzucony pod złym tytułem przez damista. Um, on był poświęcony prowadzeniu radia, bądź też prowadzeniu audycji na żywo w radiu. Spoiler alert! O tym, co, co ludzie, no okazało się, że to samo tylko słuchać, więc na taki popyt byłoby zaniedbaniem wielkim nie odpowiedzieć, więc Zapraszam ta 21 kontestacja, 21. O, akurat to sama godzinia, numer linii w miesiącu. Październik. I jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i osób prowadzących Nowego Radia podcastofon powozona. Na razie, bardzo dziękujemy i zapraszamy także do dnia. A, jeszcze zanim uciekniesz, mam, pro... mam pytanie. Jaka maskotka, to ty proponujesz?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 Nie wiem, czy do Krzysztofa dotarło, bo jego coś tutaj jest problemy z nim, mamy połączeniem. Skype mnie pyta, y, jak oceniam y, tą rozmowę. Hmm. Ja myślę, że rozmowa była dobra. Z Krzyśkiem się zawsze dobrze rozmawia. Mm -hmm. A teraz y, chyba wszystko my dalej, o czym skończyliśmy. A, tajemnice trzeciej RP. Y, no, można powiedzieć, y, audycja była... Tajemnicza. Temat I... był ciekawy, technicznie było ok. W pewnym momencie były niedociągnięcia, ale generalnie jest ok. Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że podawane informacje były prawdziwe. Dokładnie. I teraz e, proponuję przejść do kolejnego podcastu, którym był Tydzień w sieci. E, e, Wieści z Biuro Wolandu", część trzecia. A to niej, był ostatni odcinek. S. S. S. Wiesz co, szczerze, miałbym nadzieję, że to będzie ostatni, trzeci odcinek i już nie będzie Biur Biurwalandu. Dlaczego? Rozumiem, Bo to jest taka moja Andrzej. nadzieja. Słuchaj, sam niedawno miałem przejścia z biurwami. Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie, nie, nie chcę, żeby coś takiego w Polsce było. Po prostu chodzi o to, żeby nie było z czego a, robić tą wieściem. A ten biurwal, to mi się kojarzy raczej, w jakiej ty jesteś rejonie? Też jakiś jakimś takim biur, coś tam, tak? na Podbórze Karpackim, gdzie ty Jakie biur? barów? O, właśnie, to mi się właśnie skojarzyło. Ja pomyślałem, ja pomyślałem, że on może z tobą robi wywiad. Czy tam w moim rejonie. Tak, wiem. Barwą możemy wybiec, możemy tak? usłyszeć wiele, wiele ciekawych rzeczy na temat urzędników, sędziów. No to jest masakra. Po prostu nóż się w kieszeni otwiera, tak jak Andrzej mówi i pani może za zawołać, pani widzisz i nie widzisz, prawda?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 Bardzo, naprawdę, jeżeli... bardzo dobry odcinek i szczerze go polecam każdemu. Tak. Jeżeli, jeżeli będziecie przyznawać typy tygodnia, to to jest mój typ tygodnia. Dobrze, Jacku. Zapamiętaj go i na końcu odcinka nam powiesz. Wy, wytypujesz go. Dobrze. To co? Przeskakujemy do następnego podcastu, zmieniając cyferkę. 8 października to jest dziennik pokładowy fantastyka naukowa Stephena Kinga.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 i nie tylko tak jako pisarza horroru, tylko właśnie od strony science fiction. I można powiedzieć, zwylał na niego kubeł zimnej wody. Bo. Słuchaj, jeżeli on stwierdził, że Steven King nie nadaje się do prowadzenia, yy, można powiedzieć, naukowego yy, podejścia w swoich. I ceni go, ale za co innego. On go ceni za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 Poza tym było na temat wolności dla Karaluków, motocykliście, który w czasie wypadku nie zauważył, że stracił nogi. No i chodawę. czymś możemy sobie pomachać, ale czym to zapraszam do podcastu. Króciutki, tak, Bardzo króciutki, niecałe 5 minut. Warto posłuchać, szczególnie, że mają bardzo dobry podkład, który ja lubię. Tak, tyli, tyli, tyli, tyli, tyli, tyli, tyli, tyli. tak, to jest cudowne. <gry> A teraz w ramach przeciwwagi dla krótkich, krótkich e, dziwnych informacji damy tyflo podcast w Radiu N Adopta adaptacja materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych wyobraźcie sobie, że będąc osobą niewidomą można studiować na kierunkach technicznych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 No i może tak rzeczywiście było, bo być może wszystko rzeczywiście tak było. Kto tam wie? No, to teraz tak w nie... O, dzwoni to do nas, spotkań. dzwoni do nas, proszę Państwa, kolejny słuchacz, a właściwie jeden z ojców założycieli prowadzących podcastofonu, czyli Robert Kessling. Dobry to wieczór. Really? Witamy serdecznie, Robercie. Halo, halo? To jest ten moment, w którym zaczynasz mówić. Przede wszystkim trzeba ściszyć radio. Dobry wieczór, nie wiem, czy jak je... jaki jest czas opóźnienia. Y... Yy, tak, to mi... jest ten moment, w którym zaczynam mówić. Cieszę... <głosy> Czyli mamy, mamy dobre opóźnienie, takie można powiedzieć radiowe, a ja mam radiowy wygląd, a Robert ma radiowy Wszystko głos. Wszystko Sobie. W tym, w Skype'ie nic nie słyszę. Dlaczego tak? A mam to jeszcze mały kina. Nie słyszę. E, ja będę miał teraz przerwę techniczną, I mam kompletną ciszę. Olender. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że w Skype'ie nic nie słyszę? Dlaczego nikt mi się Dobrze. nie nazywa w Skype'ie? Dlatego, Muszę... że może jeszcze mi cicho. Może I masz za dużo kart dźwiękowych.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 I chciałbym pochwalić tutaj Macieja Admowskiego i Andrzeja Famielca przede wszystkim, bo to nie są jedyne osoby, które chciałbym pochwalić, ale y, oni przede wszystkim za to, że, że to zorganizowali, że to zrobili i że ciągną to dalej i że y, przed sobą mamy świetną taką przyszłość naprawdę y, robienia czegoś dla innych, bo to jest to, czego podjęli się ci y, Dwaj Panowie.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 No i, i jaki z tego moral? Trzeba mieć znajomy, którzy z się bawią w e, taternictwo, w alpinistykę lub jakiekolwiek inne spinactwo, być na tyle zwariowanym, żeby próbować się e, e, po linię do e, dostać na trzecie piętro, a co było więcej? Posłuchajcie, chociaż muszę powiedzieć, że troszeczkę e, wolałbym jakby tam było więcej tego narratorstwa Pawła, bo to narratorstwo było chyba najlepsze w tym odcinku. A tak bo, swoją drogą to jeszcze... Trzymało tak w napięciu.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 Którzy będą nam opowiadali o 42 tygodniu. A powiedz mi teraz tak, jaki typ tygodnia ty dasz? No bo wiadomo. Co dał nam Jacek? No właśnie ja zapomniałem co dał Jacek, natomiast moim typem tygodnia jest. proszę państwa. proszę państwa. włamywacz amator! Włamywacz amator Tak. Um. A, już wiem Jacek dał wydanie główne z obniżył podatki, likwidował złotki i opiekę społeczną. Ten tytuł miałem przez moment nadzieję, że będziemy usłyszeć o jakimś mordercie opieki społecznej. Ale nie. Takie pierwsze skojarzenie. Za to mój tytuł tygodnia powędruje akurat do nowego podcastu w naszym katalogu, który jest gdzie on jest jest... Dziennik pokładowy Michała Oklika, fantastyka naukowa i kina. za to, że po pierwsze człowiek był przygotowany, powiedział nie tyle, co wiedział, jak to się mówi, tylko powiedział to, co myśli I nie bał się e, zadrzeć z Mando, bo Mando chyba włoski na grzbiecie stanęły dema, jak się kiedy się z dekorowy. i że...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 zazwyczaj odsłuchiwane są z opóźnieniem, bo to nie jest radio na żywo, to właśnie dlatego audycje live, podcastofonu i wypór topów miesiąca jest z opóźnieniem dwutygodniowym, bo audycje czasem się pojawiają właśnie z opóźnieniem w naszych rss RS-ach i z różnych tam względów. W techniczne sprawy teraz nie wnikam, ale właśnie przez to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 osoby inne wiedziały od czego spróbować co my chwalimy co jest fajne, co jest niefajne i aby troszeczkę pomóc tym, którzy chcą coś robić nie za bardzo im wychodzi a czasami taką pochwałą bądź też nawet krytyką możemy spowodować to, że te podcasty później zwiększają swoją jakość bo właśnie usłyszą te osoby które je prowadzą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 Bar Karola Rajtuzy Miejsce... E, miejsce, proszę Państwa, piąte! piąte. Pichontarium, sprawy różniste Miejsce szóste Snajper z mieczami. Tak? Mleczami, mieczami, ja przepraszam, jestem śleby, są to dreszcze Z mleczarni, z mleczarni mleczarni, są to dreszcze i ostatni jest Papa Cafe, czyli Jesień 2.03. I nim mniejszym zakończyliśmy podcastofon. Proszę się ładnie pożegnać. W imię Ojca i żegnam. Później jeszcze ja się do kogo wy wyślemy nagrody za y propozycje, wszelakie maskotki, w zależności od tego, która maskotka wygra yy, i zobaczymy, kto później pokaże się, yy, można powiedzieć, w bardzo stylowych kolczykach podcastu fon Czy Jacku się z nami pożegnasz? No mówię, że z tej strony Jacek Kupisz z Newport przypominam, że mój tygodniu a to był wywiad z Panem Stanisławem. Czy no i z nami jest chyba cały czas Robert Kesling, który też się może ładnie pożegna yy, tak tak. Yy, tak. Znaczy, nie, nie wiem czy się przywitałem ale się pożegnam i imię Ojca i Syna i Ducha Świętego no. i także dziękujemy za wysłuchanie pierwszego można powiedzieć podcastofonu live w radiu yy, Podcastofon Dzięki, dziękujemy wszystkim za przybycie dziękujemy za wysłuchanie za dotrwanie do tej pory i jeżeli